Odcinek dwunasty Iwan uzyskał wreszcie pożądany pretekst do rozpoczęcia działań wojennych. Nikt nie mógł mu zarzucić bezprawia. Przeciwnie, to właśnie on dochodził wypłaty pieniędzy należnych mu od Inflantczyków. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach pod koniec 57 roku ku granicy Infland wyruszyła 40-tysięczna armia rosyjska wspomagana przez lekkie oddziały schodowanych hanatów tatarskich. Jeszcze raz próbowano powstrzymać Iwana obietnicami rychłego zapłacenia znacznej części zobowiązań, pieniędzy jednak nie przywieziono. Rozgniewany car zaprosił posłów inflackich do siebie na ucztę. Gdy przybyli, okazało się, że postawiono przed nimi puste naczynia. Z początkiem następnego roku moskiewska ekspedycja pacyfikacyjna wdarła się do Infland na głębokość przeszło 200 kilometrów. Spalono i rozgrabiono doszczętnie wiele miejscowości, zwyciężając we wszystkich starciach z oddziałami zakonu. Wyproszone przez wielkiego mistrza zawieszenie broni zostało naruszone przez stojącą w Narwie załogę wojskową, co rychło doprowadziło do odwetowej wyprawy rosyjskiej i zdobycia twierdzy. W Moskwie pojawili się ponownie posłowie inflandcy. Tym razem przywieźli ze sobą 66 tysięcy talarów stanowiących wyrównanie zaległej daniny stało się wówczas jak w przypadku Jana Chryzostoma Paska, który po stu latach w 1659 roku przybył do Kopenhagi by wyegzekwować pieniądze na utrzymanie polskich oddziałów. Pisze pasek: Cokolwiek do mnie mówią, to ja tylko odpowiadam: geld. Pytają mnie, co sobie każesz dać jeść? To ja po staremu: geld. Pytają, co będziesz pił? Geld. Proszą, żeby na nich nie nagle następować o pieniądze, ja mówię, Geld. Przyprowadzili mi szlachcica, który tam blisko ich mieszkał. Mówi tedy do mnie Ego saluto dominationem vestram, ja mówię, Geld. Mówi pierla franciezo, Geld. Mówi pierla italiano, Geld. Rzecz do nich żadnego języka nie rozumie. Pojechał tedy, posiedziawszy. A tymczasem nazajutrz z rana przynieśli mi w podarunku łososia żywego, wielkiego w wannie, wołu karmnego i jelenia także żywego. A przy tym w kubku sto bitych talerów. Dopiero ja do nich przemówił na ówkubek kubek z talerami, pokazawszy Ist est interpres memorum et vestrorum desideriorum». O! Kiedy to Niemcy skoczą od radości, kiedy się poczną rzechotać, obłapiać mię, a na zajutrz dopiero w traktat. Tak było i teraz. Z wielkim wprawdzie trudem przecież zaczęto pertraktację. Podobno kupcy moskiewscy, czekający na ponowne otwarcie możliwości handlu z Zachodem, mieli w tym także swój udział – a nie jedna sakiewka ze złotem zmieniła wówczas właściciela, przechodząc z rąk kupieckich do przepaścistych kieszeni bojarskich. Idyla nie trwała niestety zbyt długo. Tymczasem bowiem nadeszły wiadomości o zdobyciu narwy przez Rosjan, co wpłynęło na usztywnienie stanowiska zajmowanego przez Iwana IV. Car przekonał się, że poza plądrowaniem ziemi nieprzyjacielskiej, wojska jego zdolne są także do zdobywania twierdz, Wzrósł więc znacznie jego apetyt. Zażądałby wielki mistrz zakonu, złożył mu hołd i podporządkował się jego woli, podobnie jak to uczynił szach Ali i Tatarzy astrahańscy. Zdobyte tereny miały pozostać w granicach państwa moskiewskiego. Żądanie kapitulacji, gdyż do tego się ono sprowadzało, nie mogło zostać przyjęte przez posłów inflanckich, którzy powrócili do torpatu. Działania wojenne rozgorzały z nową siłą, a Rosjanie ponownie uzyskali przygniatającą przewagę. Zakonowi nie pomogła nawet zmiana dokonana na stanowisku wielkiego mistrza. Miejsce Johanna Wilhelma Fürstenberga zajął Gotthard Kettler. Sądzi się dzisiaj, że bezpośrednią przyczyną ataku rosyjskiego na Inflanty nie były sprawy zaległej daniny, lecz traktat sojuszniczy zawarty w posfolu w 1557 roku między Sygmuntem Augustem a Firstenbergiem. To prawda, ale jak podkreślił ostatnio polski historyk Zbigniew Wójcik, Rosji sprzyjała również sytuacja międzynarodowa. Moskwa zamknęła sprawę kazańską i astrachańską, ubezpieczyła się przeciw Krymowi, zawarła rozejm ze Szwecją Wreszcie korzystała z poparcia kurii rzymskiej i austriackich Habsburgów. To ostatnie wiązało się z planami budowy Ligi Antytureckiej, do czego zresztą państwo rosyjskie wcale się nie spieszyło. W lipcu 1958 roku Rosjanie zdobyli stolicę biskupstwa silnie ufortyfikowany Dorpat. Był to ich najpoważniejszy sukces w wojnie o Inflanty. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy sytuacja obydwu stron zmieniała się niejednokrotnie. Pozostawione przez Rosjan garnizony w zdobytych miastach nie były zdolne do przeciwstawienia się atakującym wojskom zakonu, które zaczęły także najeżdżać na ziemie leżące w granicach państwa moskiewskiego. Rosyjskie oddziały odwetowe pustoszyły pogranicze inflanckie, nie szczędząc nawet kobiet i dzieci. Zakon gorączkowo szukał sojuszników. Gustaw Waza i Krystian III, król Danii, uchylili się od udzielenia pomocy. Moskwa jednak ponownie stanęła wobec zagrożenia tatarskiego na południu i w marcu 59 roku podpisała traktat rozejmowy z inflantami. Nie uratował on zakonu, lecz przedłużył tylko jego agonię. Sąsiedzi stopniowo rozdrapywali posiadłości inflanckie. Dończycy zagarnęli wyspę Ozylię, Szwedzi reweli część Estonii. Kanclerz litewski Mikołaj Radziwiłł-Czarny doprowadził w tym samym roku do przyjęcia przez Ketlera i arcybiskupa Paryskiego protekcji polskiej. Wojna polsko-moskiewska wisiała na włosku. Na razie w styczniu 1560 roku do Moskwy przyjechał poseł Zygmunta Augusta z żądaniem, by car nie naruszał granic inflanckich. Zakon bowiem znajduje się pod opieką króla. W odpowiedzi wyjaśniano, że Inflanty są cząstką dawnych ziem ruskich i zajęcie ich przez Iwana stanowiłoby jedynie przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. Niestropiony poseł polski odparł, że jeszcze nie słyszał wypadku zawierania przez monarchę rozejmu ze swymi poddanymi, jak to uczynił z zakonem Iwan w poprzednim roku. Wznowienie działań wojennych przeciw Inflantom przez cara przyniosło mu szereg drobniejszych sukcesów. Zakon zaś już całkowicie pchnęło w polskie objęcia. Iwan IV próbował jeszcze ratować sytuację i zaproponował Zygmuntowi Augustowi, że zwiąże się z Jagiellonami przez małżeństwo z którąś z sióstr królewskich, Anną lub Katarzyną. Gra była zbyt przejrzysta i swatcarski carski Fiodor Sukin usłyszał w odpowiedzi na przedłożoną propozycję, że o małżeństwie rozmawiać będzie można dopiero po zwróceniu przez Moskwę Smoleńska, Pskowa, Nowogrodu i całej Siewierszczyzny. Car nie przewidywał takiego afrontu. Ba, sądził nawet, że możliwe jest zarówno podpisanie porozumienia, jak i zawarcie małżeństwa. Sukin otrzymał szczegółową instrukcję od trzydziestoletniego monarchy. Jadąc drogą do Wilna, zasięga języka o siostrach królewskich, ile mają lat, jakiego są wzrostu, jakiej budowy, jaki mają charakter i która z nich ładniejsza. Która z nich ładniejsza, to o niej właśnie rozmawiaj z królem. Jeśli starsza królewna będzie równie ładna jak i młodsza, lecz będzie miała więcej niż dwadzieścia pięć lat, to nie mów o niej, lecz o młodszej. Dowiaduj się pilnie, aby nie była chora i niezbyt chuda. Jeśli nie będzie można dowiedzieć się, która z nich lepsza, to nie wymieniaj żadnego ich imienia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc znowu zaczęła się wojna. Tym razem próbował interweniować cesarz Ferdynand I. Nie pomogło to wcale inflantom, a Iwan IV wykorzystał sytuację, by rozgłosić po całej Europie daną cesarzowi odpowiedź, w której cynicznie powoływał się na chęć obrony wiary chrześcijańskiej przed luteranizmem szerzącym się na ziemiach zakonnych. Wobec opuszczenia przez kolejnego potencjalnego sojusznika Kettler zdecydował się na jedyny krok, jaki mu jeszcze pozostał, to znaczy na całkowite poddanie się władzy króla polskiego. Zakon został rozwiązany, a inflanty podzielono na dwie części. Kurlandię otrzymał Kettler w lenno osobiste, reszta zaś stała się świeckim księstwem podporządkowanym całkowicie Litwie i Polsce. Odpowiedni akt podpisano w Wilnie 28 listopada 1561 roku. Car rozpoczął przygotowania do wielkiej kampanii przeciw Litwie o Inflanty. 21 sierpnia 1961 roku zawarł, jak wiemy, związek małżeński z córką księcia kabardyńskiego Temryuka Marią. Kabardyńscy byli wprawdzie od kilku lat wasalami Moskwy, lecz nie zrywali swych kontaktów z Krymem. Iwan IV miał nadzieję, że w ten sposób uda mu się uzyskać konieczny spokój na południowej granicy, a być może nawet pozyskać sojusznika. Mniej więcej w tym samym czasie doprowadził do podpisania wieloletnich traktatów rozejmowych ze Szwecją i Danią. Na korzyści płynące z tych przygotowań nie trzeba było długo czekać. Skoncentrowanie wysiłku militarnego na Inflantach i wojnie z Litwą doprowadziło do zdobycia Połocka przez wojsko rosyjskie w lutym 1963 roku. Wywieziono nie tylko pełną kasę miejską Ale również doszczętnie ograbiono Wszystkich mieszkańców Żydów utopiono w Dźwinie A ludność litewską pognano do niewoli Na początku następnego roku Sukcesy odnieśli Litwini Wygrywając w ciągu kilkunastu dni Dwie walne bitwy Nad Ułą i pod Orszą Iwan podejrzewał zdradę Przez Moskwę przeszła nowa fala represji a ucieczka księcia Kurbskiego na Litwę dopełniła miary. W państwie rosyjskim wprowadzono opryczninę. Jak wiadomo, nie spełniła ona pokładanych w niej nadziei, przynajmniej w zakresie polityki zagranicznej. Przeciwnie, koncentracja wysiłków na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych, samowola nowej arystokracji, terror i wreszcie podział państwa na dwie części osłabiły jego zdolność do prowadzenia wyczerpującej wojny. Na szczęście dla Rosji Litwa stojąca w przededniu ścisłej Unii z Polską miała również sporo własnych problemów i nie angażowała się zbytnio w działania militarne. Najprostszym rozwiązaniem byłby pokój czy chociażby traktat rozejmowy, jednak zbyt wiele dzieliło oba państwa, by mogły wynegocjować warunki zaspokajające przynajmniej częściowo ich wzajemne pretensje. Wielkie poselstwo Jerzego Chotkiewicza przybyłe do Moskwy w 66 roku nie dało żadnych rezultatów, gdyż car, wycofawszy się z żądania zwrócenia przez Litwę Wołynia, Podola i Kijowa, nie chciał zrezygnować z Infland. Podjęta przez Zygmunta Augusta próba zmontowania w następnym roku wielkiej wyprawy przeciw Rosji spaliła na panewce, ani bowiem szlachta litewska nie rwała się do wojowania, ani też król nie poczynał sobie dość energicznie. Po zawarciu w 1969 roku w Lublinie Unii Polsko-Litewskiej inicjatywa w kwestii inflackiej przeszła w polskie ręce. Iwan nie poddawał się jednak, usiłując montować kunsztowne konstrukcje sojusznicze mające stanowić przeciwwagę dla akcji podejmowanych przez Rzeczpospolitą. W roku 70. w Moskwie podpisano trzyletni rozejm między Polską a Rosją. W czasie pretraktacji posłowie polscy oświadczyli, że wobec rychłej już i bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta Rzeczpospolita gotowa jest oddać Iwanowi IV koronę wraz z ręką siostry królewskiej. Maria Temryukowna zmarła w 1569 roku. Propozycja nie była zbyt realna, chociaż opierała się na rzeczywistych przesłankach. Król często zapadał na zdrowiu i bardzo się już zestarzał. Był jednak nadal aktywny w walcu Dominium Maris Baltiki. W tym samym czasie przygotowywał wielką akcję polityczną, mającą m.in. na celu izolację Rosji w wojnie inflackiej, często nazywanej pierwszą wojną północną. W Szczecinie zjechali się liczni przedstawiciele władców i dworów europejskich. Przybyli tu nawet Francuzi pełniący rolę mediatorów, i posłowie carscy, także zainteresowani wynikami pertraktacji, zabrakło jedynie wysłanników Iwana IV. Polska dążyła do sojuszu ze Szwecją, by wspólnie z nią nakłonić Danię do przerwania wszelkich kontaktów handlowych z Rosją, a zwłaszcza zaopatrywanie jej w broń przez port w Narwie. Nie wszystko przecież ułożyło się po myśli Zygmunta Augusta. Wprawdzie zawarto pożądany układ ze Szwecją, lecz jednocześnie zainteresowani uczestnicy kongresu szczecińskiego, Dania, Francja i cesarstwo wypowiedzieli się za wolnością żeglugi narewskiej. Z kolei car namówił Magnusa, bitnego brata króla duńskiego, do przyjęcia korony inflandzkiej i stania się wasalem Rosji, a następnie wyprawił go przeciw Rewlowi. Trzydziestotygodniowe oblężenie miasta nie przyniosło żadnego rezultatu. W międzyczasie nadeszły do Moskwy wieści o zawartym w Szczecinie pokoju między Szwecją a Danią. Zawiodły więc nadzieje Iwana na uzyskanie bezpośredniej pomocy duńskiej. Rozczarowany niepowodzeniami militarnymi i dyplomatycznymi w tym rejonie, car zwrócił się w stronę Anglii. Król Anglii, Henryk VIII, jeszcze na trzy lata przed urodzinami Iwana zamierzał zorganizować ekspedycję morską do Chin i Indii, która dotarłaby tam po upłynięciu kontynentu azjatyckiego od północy i wschodu. Inne drogi były już opanowane przez wszędobylskich Hiszpanów i Portugalczyków. Wyprawa nie doszła wówczas do skutku, ale do pomysłu króla powrócono po niemal trzydziestu latach zapanowania Edwarda VI. Ekspedycji przyświecały ściśle określone cele praktyczne – Anglia przeżywała poważne trudności gospodarcze i należało znaleźć nowe rynki zbytu dla produkowanego tu sukna. W 1553 roku porozumiano się ze znakomitym żeglarzem weneckim Sebastianem Cabotem, zebrano 6000 tysięcy liwrów i z końcem maja wyprawiono w podróż trzy statki. Bona Esperanza pod dowództwem Huga Willockbiego Bonaventura, Richarda Chancellora oraz Bona Confidentia, Corneliusza Thereforsa. Bona Esperanza i Bona Confidentia zostały zapędzone przez burzę do wybrzeży Laponii. Tam utknęły w lodach, a ich załogi wyginęły z zimna i głodu. Obydwa statki odnaleziono dopiero w następnym roku, a o tragedii świadczyły tylko trupy i zapiski w dzienniku pokładowym. Chancellor dotarł szczęśliwie po trzech miesiącach podróży do białomorskich wybrzeży Rosji. Można przypuszczać, że lądowanie w państwie rosyjskim było zamierzone. Na statku znaleźli się bowiem nie tylko tłumacze, ale i stosowne dary dla cara Iwana. Ten ostatni, powiadomiony przez władze hołmogorskie o przybyciu cudzoziemców, zaprosił ich do stolicy, oświadczając jednocześnie, że jeśli droga wydawałaby im się zbyt trudna, Mogą pozostać na miejscu i tam zajmować się handlem. Chancellor znał przecież swoje obowiązki. Do Moskwy wyruszył natychmiast, nie czekając nawet na carskie zezwolenie, z którym zapewne minął się w drodze. Anglik spędził w stolicy prawie pełne dwa tygodnie. Został przyjęty przez cara, który przekazał mu list do króla Edwarda. Chancellor powrócił do Anglii bez przeszkód. Okazało się, że w międzyczasie zmarł Edward VI, a jego miejsce zajęła Maria Tudor. Nie zmieniło to w niczym planów angielskich. Już w 1955 roku Chancellor zjawił się powtórnie w Moskwie, tym razem zaopatrzony w listy królowej i jej męża, Filipa Hiszpańskiego, oraz w towarzystwie dwóch przedstawicieli nowo utworzonego Towarzystwa Kupców Angielskich dla odkrycia nowych rynków. Już wtedy w Anglii nowo powstałe stowarzyszenie nazywano po prostu kompanią moskiewską. Agenci towarzystwa otrzymali od swych mocodawców instrukcję nakazującą im przeprowadzenie szczegółowego rozeznania sytuacji. Mieli dokładnie zaznajomić się z obowiązującymi w Rosji systemami miar, wag i podatków, rozeznać drogi prowadzące na daleki wschód, zorientować się w możliwościach angielskiego eksportu, a zwłaszcza... Możliwości wyparcia z rynku rosyjskiego sukna produkowanego w Polsce i Niemczech. Rozmowy z carem i diakiem wiskowatym zakończyły się podpisaniem umowy dającej kompanii moskiewskiej niespotykane dotychczas w Rosji przywileje. Kupcy działający z jej ramienia mogli poruszać się bez żadnych przeszkód po państwie moskiewskim. Ich towary zwolnione były od opłat celnych i podatków, a oni sami podlegali sądowi samego cara. W wypadku sporów między nimi wyrokował przedstawiciel kompanii. Praktycznie rzecz biorąc Anglicy nie mogli być więzieni za długi, gdyż w każdym z takich wypadków wypuszczano ich natychmiast po poręczeniu udzielonym przez przedstawiciela kompanii. Już pierwsze kroki Angliku wykazały im opłacalność przedsięwzięcia. Sukno angielskie sprzedawane było w Moskwie po trzykrotnej cenie, wliczając w nią nawet koszty przywozu. Monopolowi angielskiemu zaczęła jednak zagrażać konkurencja skandynawska i holenderska. Dla wyjaśnienia spraw spornych do Anglii wraz z chancellorem ruszył w roku 56. oficjalny wysłannik rosyjski, namiestnik wołogocki Osip Niepieja. Płynęła cała ekspedycja. Bonaventura chancellora, odnalezione i odremontowane Bona Esperanza i Bona Confidentia oraz Filip Maria. Statki przepadły bez śladu. Jedynie Bonaventura dotarła niemal do samego celu, rozbijając się już samych wybrzeży angielskich. W katastrofie zginął chancelor i prawie cała załoga. Na dno poszły podarki Iwana IV dla królowej Marii. Niepieja ocalał. Na dworze angielskim został przyjęty w pierwszych miesiącach 57 roku. Katastrofa, której był uczestnikiem, stała się powodem szczególnie serdecznego przyjęcia, jakie mu zgotowano, chcąc wynagrodzić strach, odniesione obrażenia i straty materialne. Przed bramami Londynu witał go Lord Mayor, a świtę stanowiło 140 najdostojniejszych i najbogatszych kupców angielskich wraz ze służbą. Łaskawość królowej wyraziła się również w uzyskanych przez niego przywilejach, które były niemal takie same jak te, które Chancellor otrzymał przed dwoma laty w Moskwie dla kupców angielskich. Prócz tego para królewska zezwalała na wyjazd do Rosji sporej grupy mistrzów rzemiosła, medyków, geologów i artystów. Wraz z niepieją do Rosji przybył nowy przedstawiciel kompanii moskiewskiej, Antoni Jenkinson. Był doświadczonym kupcem i żeglarzem, który nie tylko znał wiele krajów zachodnioeuropejskich, lecz również wybrzeża Azji i Afryki. W państwie Iwana także odznaczył się wyjątkową przedsiębiorczością i ruchliwością. Car niejednokrotnie przyjmował go na dworze, spędzając długie godziny na rozmowach. Już w sierpniu 1958 roku dzięki Jenkinsowi pojawił się na Morzu Kaspijskim statek pod banderą angielską. Handlował w Turkmenistani bucharze, przemyślając o wyprawie do Chin, czemu przeszkodziła wojna Buchary z Samarkandą. Po śmierci Marii Tudor świadczył usługi jej następczyni Elżbiecie I. Nie wpływy zachodnioeuropejskich konkurentów w Rosji. Kilkakrotnie przebywał trasę z Londynu do Moskwy, uzyskując coraz większe przywileje i monopol na zakładanie faktorii na Wołogdzie, Jarosławiu, Kostromie, Niżnym i Wielkim Nowogrodzie, Kazaniu, Astrachaniu, Pskowie, Narwie i Juriewie. Kontaktami handlowymi nastąpiło zbliżenie dyplomatyczne. Dziwnym jednak chodziło ono drogami i niejednokrotnie rzucało dodatkowe światło na charakter i sposób postępowania Iwana IV. W 1967 roku Jenkinson otrzymał od cara szczególną misję do spełnienia. Kłopoty z opozycją i oprycznikami, brak istotnych sukcesów w inflantach kazał Iwanowi szukać nowego sojusznika. Anglia nasuwała się na myśl w sposób oczywisty. Wysłannik monarchy miał prawdopodobnie wybadać grunt, czy Elżbieta skłonna byłaby poślubić cara, a jednocześnie w razie konieczności ucieczki z Rosji przyjęłaby go na swoim dworze. No, propozycja była zupełnie nieoczekiwana. Królowa zwlekała z odpowiedzią. Wreszcie, kiedy zniecierpliwiony car zaczął pomału ograniczać przywileje kompanii moskiewskiej, wysłała swojego specjalnego legata Tomasza Randolfa. Stanął on przed trudnym zadaniem wyjaśnienia motywów odmowy Elżbiety. Przez kilka miesięcy nie dopuszczano go przed oblicza cara, trzymając pod strażą w przeznaczonym dla niego domu. W lutym doszło wreszcie do rozmowy konfidencjonalnej, po której poseł angielski goszczony był już ze wszystkimi należnymi mu honorami, a przedstawiciele kompanii moskiewskiej z radością dostrzegli stopniowe zmniejszanie się wpływu ich konkurentów na rynku moskiewskim. Trudno powiedzieć, czy Tomasz Randolph należycie wypełnił polecenie Elżbiety. Być może, wbrew otrzymanym instrukcjom, poczynił monarsz jakieś nadzieje, obawiając się o własne życie. W tym przecież czasie przez Moskwę przeszła kolejna fala represji, a wieści o okrucieństwie cara z pewnością niejednokrotnie docierały do posła. W każdym razie do Londynu wyprawiono nowego legata rosyjskiego, który towarzyszył Jenkinsowi w drodze powrotnej. Miał on ponowić propozycję zawarcia ścisłego sojuszu, tym potrzebniejszego, że sprawy inflandzkie zaczęły przybierać bardzo niepomyślny obrót oraz doprowadzić do zgody na obustronne zapewnienie udzielania sobie schronienia w razie konieczności opuszczenia kraju przez któregokolwiek z monarchów. Łatwo sobie wyobrazić wściekłość, z jaką dumna Elżbieta przyjęła tego rodzaju postulat – Interesy handlowe stanąć jednak musiały nad urażoną miłością własną. Odpowiedziała uprzejmie, lecz wymijająco. Godziła się udzielić schronienia Iwanowi i zobowiązywała się do zbrojnego wystąpienia przeciw wspólnym wrogom. Nie wspominała oczywiście o możliwości swojego przyjazdu do Moskwy, a o wrogach samego Iwana pisała tylko, że w miarę swoich możliwości przeszkadzać będzie w ich akcjach. Nie o to chodziło carowi w obliczu zjazdu szczecińskiego i podjętej poza jego plecami próbie rozwiązania spraw bałtyckich. Wybuchnął gniewem i w październiku 70 roku odpowiedział w sposób rzadko spotykany w oficjalnej korespondencji dyplomatycznej, a zwłaszcza między monarchami. Odłożyłaś sprawę na bok, a z posłem naszym bojarzy twoi mówili tylko o handlu. Mieliśmy nadzieję, że w państwie swoim sama panujesz, dbasz o swoją cześć monarszą i dobro państwa. Takie właśnie sprawy chcielibyśmy załatwić z tobą. Widać jednak, że ludzie twoi rządzą poza twoimi plecami, nie tylko oni, ale także przekupnie, którzy nie myślą o nas panujących, naszej czci i o ziem naszych przybytków, szukając jedynie swoich kupieckich wygód. A ty siedzisz w swym dziewiczym stanie, jak przystoi wyłącznie zwykłej dziewce. Jak już tak ma być, zostawimy sprawy owe na boku. Dotychczas państwo moskiewskie obchodziło się bez towarów angielskich. Zwróć więc nam przywileje, które posłaliśmy dla twoich kupców. Nawet jeśli tego nie uczynisz, i tak czynić według nich nie będziemy. A i cała reszta wydanych przez nas przywilejów to nie przywileje. Groźba cofnięcia wszystkich przywilejów handlowych stanowiła zbyt poważny cios dla Anglii, aby można było się oburzać na ton otrzymanego listu. Elżbieta udała więc, że nie dostrzegła frontu i natychmiast wysłała z odpowiedzią Jenkinsa, ulubieńca Iwana IV. Oficjalnie na czele poselstwa stanął Robert Best. Po wylądowaniu w Rosji posłowie dowiedzieli się, że car zagroził śmiercią Jenkinsowi, jeśli ten ośmieli się przekroczyć granice państwa moskiewskiego. Wojewoda Hołmogorski znał zmienne nastroje swego władcy i nie odważył się aresztować przedstawicieli Elżbiety, ale przez rok cały nie puszczał ich w głąb kraju, odmawiał dostaw żywności i nie wyznaczał kwater, pozostawiając związane z tym kłopoty przedsiębiorczości Anglików. Wreszcie Jenkins zaryzykował ominął rozstawione warty i na własną odpowiedzialność przybył do swobody aleksandrowskiej. O dziwo, Iwan przyjął go nader łaskawie, skrócił oficjalne ceremonie i przystąpił do tajnych pertraktacji. Winąc za niepowodzenie poprzedniej misji, Jenkinson obarczył Randolfa i na dowód przychylności królowej angielskiej dla cara wręczył mu jej list. Nie było w nim mowy o doznanym afroncie, a jedynie stwierdzenie, że Elżbieta cieszy się miłością poddanych, przeto nie widzi powodu do szukania schronienia w Moskwie. Oświadczyła dalej, że jeśli Iwan przywróci przywileje kupcom angielskim, będzie gotowa okazać szczególne dowody przyjaźni. Dopóki Jenkinson pozostawał w Moskwie, wszystko szło jak najlepiej, a Anglicy odzyskali dawną pozycję. Skoro tylko powrócił do Anglii, a stało się to w roku 72, zaczęto ich traktować jak pozostałych cudzoziemców, bez szczególnego wyróżniania jednych czy poniżania innych. Po trzech latach car przypomniał swoje poprzednie plany i przekazał do Londynu ultimatum, zapowiadając, że w razie niewypełnienia jego żądań cały handel w państwie rosyjskim zostanie przekazany w ręce weneckie i niemieckie. Jaka była odpowiedź królowej, nie dowiemy się chyba nigdy. Wiązący ją bowiem poseł zginął w Hołmogorach, rażony piorunem. Jego kwatera spłonęła, a wraz z nią spaliły się wszystkie dokumenty. W każdym razie temperatura wzajemnych kontaktów wyraźnie się obniżyła, uległy one zamrożeniu na kilka następnych lat.